Podcast Maticos22, odcinek Pilot. Cześć. W tym podcaście y, ogólnie będę mówił, no, będzie to ogólnie podcast autorski. Będzie to podcast prowadzony razem, równolegle z blogiem. Będzie to podcast bardziej autorski. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Y, będę, no, opowiadał o tym i tamtym, o rzeczach jakichś może ciekawych, ciekawszych bynajmniej dla mnie i tak dalej, i tak dalej. Może coś, nie coś o sobie. Jestem z Białej Podlaski, ostatnio zacząłem się uczyć programować na platformie .net, w języku C-Sharp, gram co nieco na gitarze i tak jeszcze tam kilka rzeczy by się dorzuciło z takich zainteresowań czy też hobby. Tak, yy, Powiedzmy, podcast będzie prowadzony nieregularnie, chociaż będę starał się go dość, dość często robić odcinki jak to w pilocie bywa, nie ma żadnego konkretnego tematu, jest krótkie omówienie, więc to na odcinek nie będzie długi. W kolejnych postaram się przygotować tematy i, no, mam nadzieję, dość ciekawe tematy i je zrealizować, opowiedzieć co nieco, co o nich na przykład uważam lub też inne pierdoły takie, no, wiadomo. Podcast będzie właśnie, jak mówiłem, już z blogiem, a blog to tak, nie wiem, myślę, że będzie głównie sam podcast, a blog będzie tak opcjonalnie w razie czego tam na przykład coś napisać, że na przykład nie mogę prowadzić podcastu, lub takie tam, no takie pierdoły. Większe rzeczy będzie na pewno w podcaście, chociaż to się okaże. Z czasem wyjdą inne różne ciekawe, myślę, rzeczy. Będę, myślę, dużo zmieniał. Najpierw zacznę od serwera, no bo strona akurat sama w sobie CBA, znaczy serwerownia, czy też... Hostel. No. Y, jest słaba. Co prawda, znaczy słaba. Reklamy. To są. W sumie najbardziej denerwujące rzeczy te reklamy. I serwer też trochę wolno chodzi. Będę próbował y, wymyślić sposób. Znaczy sposób, bo będę musiał znaleźć jakiś serwer dobry. Mam nadzieję w miarę tani który mi wystarczy. Jak macie jakieś pomysły znaczy pomysły strony, hostingi, to proszę podesłanie, tam kontakt znajdziecie na stronie w bocznych kolumnach, myślę, umieszczę, lub na podstronie, która będzie w bocznej kolumnie, do której będzie odnośnik tam. Tak myślę jeszcze, jak tu, z podkładami i rozpoczęciami, nie mam żadnych. Na razie, myślę, jakie by tu wykorzystać. Jeśli macie też jakieś ciekawe propozycje lub też inne takie mm, rozpoczęcie na przykład, albo pomysł na rozpoczęcie, to piszcie. Najlepiej na gadu, gadu bo jestem tam najczęściej chyba, jak też na Skype'a, ale też możecie na maila, chociaż mail to taka opcja, taka, no trochę jest gorsza. Na maila zaglądam kilka, no ze dwa, trzy razy dziennie, więc lepiej na gadu, na bieżąco wtedy jest i wiadomo, jakoś tam lepiej to będzie... No dobra, więc ja już będę kończył ten odcinek, no bo jak to na pilota przystało, jest krótki. Na następnym odcinku postaram się naprawdę sobie jakiś temat przygotować, albo kilka tematów i omówić. Yy, więc już chyba zakończę ten odcinek. Yy, myślę, że naprawdę w następnym się pojawi o wiele więcej rzeczy. Cześć!